Kochani, ja wam tutaj tyle mówię o tych złych, podaję te negatywne przykłady, czas się zapytać, no dobrze, wielu panów, wielu panów, wielu księży nie ma imienia takiego mocnego. To co my mamy zrobić? Ktoś powie, ojciec już mi tego imienia nie nada, mój ojciec już nie żyje dawno, leży w grobie. Notabene, panowie, warto iść na grup ojca. Ja znamy facetów, co szli, chodzili na grup ojca. I nad grobem ojca, nad mogiłą prowadzili z nim ostatnią rozmowę. To też pomaga. Ale ojciec już do mnie z grobu nie odezwie. Nie nada mi nowego imienia. To co mam zrobić? Do końca życia pozostanę? Takim jakimś nie dojdą byle jaki. Nie. Jeszcze jest jeden ojciec. Ten prawdziwy, ten najprawdziwszy ojciec. Bóg w niebie. I on zmienia imiona. I mężczyznom, i kobietom. Bo pamiętajcie źle stawiamy pytanie. Co ja mam robić? Proszę księdza, to co ja mam zrobić? To co ja mam zrobić? To co ja mam zrobić? Nie pytaj, co masz zrobić. Pytaj, kim jesteś? Kim jesteś? Nie tylko Jan Kowalski, co mieszka w Częstochowie. Kim jesteś tu? Bo tu się musi zmienić. I to zmieni Bóg. Bóg zmienia imiona. W całej Biblii jest Bóg zmienia imiona. Byłeś Abraham, będziesz Abraham. Byłeś Jakub, będziesz Izrael. Byłeś Szaweł, będziesz Paweł. Byłeś Karol Wojtyła, będziesz Jan Paweł II. Bóg zmienia imiona. Tylko, kochani, to nie jest takie proste, że czary, mary, hokus pokus, jedno nabożeństwo, jedna spowiedź, jedna przeczytana książka, jedne rekolekcje, już jestem, wychodzę z kościoła innym człowiekiem. To nie jest takie proste. Bóg przeprowadza inicjacje. Bóg przeprowadza inicjacje. Tylko... Od czego się ta inicjacja zaczyna? Od rzeczy strasznej. Strasznie bolesnej. Kochani, wyje się z bólu. Ale niestety nie ma innej drogi. Bóg nas rani w ranę. Bóg nas rani w naszą ranę. To co rany te zadane przez rodziców. To, droga Pani, że Ci ktoś zadał rany, że jesteś brzydka, gruba, beznadziejna, nikt Cię nie pokocha. To, że, drogi Panie, ktoś Ci zadał ranę, że jesteś właśnie ciamajda dzieciuch i nie uda ci się w życiu. Te rany potwornie bolą, proszę Państwa, to się wyje po prostu z bólu. I co my robimy? My chcemy te rany jakimś plasterkiem zaklajstrować. Jakimś opatrunkiem. Tak jak człowiek się sparzy i go boli, to tam próbuje jakiś opatrunek założyć. Jak się skaleczy, coś ma jakiś defekt fizyczny, próbuje to obwiązać bandażem, żeby go nikt nie uraził. I potem chodzimy i mówimy, nie dotykaj mnie, Soj, tak mnie tutaj boli. I to jest nasza postawa duchowa. Ktoś mnie zranił, ktoś mnie przekonał, że jestem beznadziejny i co ja robię? Robię sobie opatrunek. Proszę Państwa, z czego ten opatrunek? I tu jest cała plejada opatrunków na ludzkie rany. Ludzie robią różne opatrunki, czyli tak. Ojciec mi powiedział, że jestem głupia. To ja im pokażę. Będę najlepszą uczennicą w szkole. Drogie Panie, być może wśród Was są takie. Jestem głupia i beznadziejna, ale za to będę miała same piątki. Ile dziewczyn do mnie przychodzi poranionych? Ja pytam, a czy tutaj przypadkiem nie miałaś cenzurki z biało-czerwonym paskiem? A skąd się mówię? Perfekcjonizm. Będę miała w mieszkanku tak. Wszystkie sukieneczki, wszystkie papierki, wszystko będzie nigdy się nie spóźnię. Będę perfekcyjna. Niech mi tylko któryś dzieciak tutaj piasek zapróci. Ja mu zaraz pokażę. W moim domu ma być sterylnie. Ja mam dom tak, jakiego nikt nie ma. Forsa. Proszę Państwa, po co ludzie robią forsę? Obłęd. Nie wydadzą tego do końca życia. Tak, jestem gruby i śmieszny. Jestem mamin, synek. Ale taką kasiorę, jak ja zrobię, to nikt nie zrobi. I ja wam pokażę. Seks, erotyka. Czy być miłym, proszę państwa. Jestem beznadziejny, ale za to będę dobry dla ludzi. Wszystkim będę pomagał. Będę taki życzliwy, będę uśmiechnięty. Jak mnie o coś poproszą, to ja zaraz zrobię. Żeby tylko mnie wszyscy lubili. To będzie ten mój balsam na tą ranę, że jestem beznadziejny. Proszę państwa, religijność... Ilu ludzi ucieka do kościoła, żeby nie bolało? Za to jestem bardzo religijna. Może jestem brzydka, może jestem głupia, ale za to chodzę do, do kościoła i Chrystus mnie tam kocha. Można przychodzić do kościoła, żeby się ukryć. I wielu ludzi przychodzi do kościoła, żeby się ukryć w kościele. Nie wyleczyć, ukryć. Środek znieczulający. Powtarzam, mógłbym wam do rana opowiadać, co ludzie nie wymyślają, żeby zbudować swoją sztuczną wartość. U facetów właśnie cynizm, i kpiniec wszystkiego. Siedzi taki facet przed telewizorem i tak przerzuca te programy. O Putin, pajac, Kaczyński, debil, prymas, też się wygłupia, są z bzdury. I tak siedzi sobie w kozie dołach jakichś tam górnych czy dolnych, siedzi sobie na Mazurach w Wąglowie, siedzi sobie w Mikołajkach i cały świat ma u stóp. Jeszcze sobie telewizor na podłodze postawi, to niżej ma tego Tuska i Kaczyńskiego. Wszyscy pajace. Mąż pajac, proboszcz głupi, koledzy mygusy, dzieci niemądre. Co to za moich czasów to były dzieci teraz, te dzieci, to te bachory. Na wszystkich, wszystko się zna. Proszę Państwa, plotki. Po co my opowiadamy plotki? Żeby zdołować innych, a siebie wywyższyć. Słyszała Pani to tamta? No tamta to, proszę Pani, tamta to Agata jest taka, taka fałszywa bawa, to jest proszę pani. Żeby mnie nie bolało, żeby mnie nie bolało, żeby mnie nie bolało, muszę kogoś innego zdołować, muszę kogoś wyśmiać, cynicznie mu pokazać, że jest głupi. I teraz, jeśli Pan Bóg chce takiego człowieka uzdrowić, jeśli Pan Bóg chce takiego człowieka uzdrowić, musi mu rozciąć tam, gdzie on najbardziej się chował, krył. Na przykład takiej kobiecie czy mężczyźnie, która uciekała w pracę, nic nie znaczy, ale za to będę studiować. Jeden fakultet, drugi, firmę założę. Jeszcze dorobię. Po nocach będę siedzieć. Do, pracy, do domu będę brała robotę. Pan Bóg nagle daje chorobę. Wiecie dlaczego dla wielu ludzi choroba to jest tragedia? Nie dlatego, że tam boli, że trzeba w domu siedzieć. Robota nie idzie na litość boską. Wszyscy się dookoła bogacą. Sąsiad w towar wozi do sklepu, a ja nie mogę tej forsy robić. No Co ja znaczę? Przecież wszyscy mnie wyśmieją. Dla wielu ludzi to jest tragedia choroba. Po to są choroby, że Pan Bóg ci rani w rany. Co, postawiłeś na perfekcjonizm? To Ci zabiorę siłę rąk, kręgosłupik Ci strzeli, już nie będzie pastowania podłogi trzy razy dziennie, zmieniania mebli co tydzień. Pan Bóg nas rani w ranę. Tego, kto chciał być wielki, nagle ośmieszy, stanie się mały. Nie dlatego, że Cię nie kocha. On nas musi rozebrać. Proszę Państwa, nieraz widziałem to w telewizji, jak w jakimś ośrodku monarowskim czy karitasu. Biorą takiego kloszarda, co, co chodził po dworcach, opatulone tu w jakieś gazety, tu w jakieś tektury, jakieś sznurkami powiązany. I te siostry zakonne, czy tam pielęgniarki, rozbierają go z tego wszystkiego. On mu, zostawcie mnie zaraz, panie, zdejmiemy społożony, Całe te ubranie od razu do, do ognia wrzucają, bo to zarobaczone. I potem on staje taki śmieszny, chudziutki, taki biały, żebra na wierzchu. Tego się bał pokazać. I my tego, proszę Państwa, kiedy nam, nas Bóg rani w ranę i zawiera nam to, co ja zawsze nazywam numerem popisowym. Proszę Państwa, my mamy numer popisowy. Ten a, jednym z najbardziej popularnych bandaży, które my kładziemy na swoje serce, żeby ukryć nasze rany, jest kłamstwo. Ja to, kochani, Wam mówiłem, ono tak wchodzi w krew, tak wchodzi w usta, że my już się nieraz nie zastanawiamy, co mówimy. To, co przychodzą do mnie panowie, częściej pani, mówią, proszę księdza, ja to zawsze chciałam dobra dla swojej rodziny. Niech Pani zluzuje trochę, na litość Boską. Dobra to chciała Maryja w Nazarecie. Przysiędza, ja się tylko dla tych dzieci poświęcałam. Proszę Pani, niech Pani zlu zluzuje troszeczkę. 24 godziny na nowe 30 lat Pani tylko dla dzieci się poświęcała. Zero egoizmu. Proszę Państwa, kłamiemy, kręcimy. To jest nasza, i Pan Bóg demaskuje kłamstwo. Demaskuje kłamstwo. Przychodzi kobieta i mówi, księdza, mój mąż okazał się potworem. To jest straszny człowiek. To po co się pani za takiego wychodziło? Ale on przed ślubem taki nie był. No to przy pani się stało. No, proszę Państwa, cudów nie ma. Albo był przed ślubem, albo nie był przed ślubem. I kłamstwo wychodzi na jaw. Że wcale on nie był potworem i on nie jest potworem. On jest, ma swoje grzechy, że to są przesady, że to są gry słowne. Pan Bóg nas rani w ranę i sprowadza na nas kryzys, żebyśmy stanęli w pracy. Niektórzy się na to godzą i mówią, dobrze, Boże, przyjmę to. Zabierz mi mój numer popisowy. Zabierz mi mój perfekcjonizm, kasę, pieniądze, zdrowie, siłę, cynizm. Zabierz mi to. Stanę przed Tobą nagi. A niektórzy mówią, nie. Z zębami się będę bronił. Będę o lasce chodził, ale mieszkanko będę sprzątał, bo ma być perfekcyjnie czysto. 80 lat będę miała, a do roboty pójdę. A do roboty pójdę, pieniądze będę liczyć, w domu będę rządzić. Jeszcze będę w łóżku leżała, na wózku inwalidzkim, ale lachą będę tłukła zięcia. Nie popuszczę. I nie popuszczają, proszę Państwa. I kłamstwo wychodzi na jaw, a oni się nie przyznają do kłamstwa. I Pan Bóg nie może ich uzdrowić. Pan Bóg nie może ich uzdrowić. Uzdrawia nasi wielkich i profesorów, i artystów, i księży Kiedyś jeden z księżył nas w Warszawie, ksiądz profesor, doktor, habilitowany, zawsze elegancki, zawsze w stule, w komży, w ornacie, w todze, na uczelni, w auli. Proszę Państwa, nagle zachorował na jelita. I lekarz mówi, musi ksiądz zrobić sobie badania na jelita. To lecz na akademii. Państwo wiecie, na czym polegają badania jelit, co i gdzie się wpycha. I leży, mówi, proszę, potem nam to opowiadał księży, leży na golasa. Jak mnie Pan Bóg stworzył na tym stole, a profesor, ordynator mówi, proszę księdza profesora, czy ksiądz by się zgodził, żeby 40 studentów obejrzało to ćwiczenie? Te badanie? Ja mówię, na litość boską, niech już oglądają. I 40 studentów podchodziło, zaglądali do kamerki, do jelit i mówili, ale numer, Drugi koniec, nie powiem, w co był włożony. Proszę Państwa, ja wam mówię, jak nas Pan Bóg leczy. Ja wam opowiadałem, jak mi dzieciak powiedział, wal w te druty, bo jak nie, to ja walnę poszedłem do szpitala, taki drobny zabieg tutaj tam ścięgnął mi coś nie funkcjonowało ale musieli mi zrobić operację na narkozie ja proszę Państwa chłop 100 kg przychodzi mała pielęgniareczka zgrabna, mówi proszę Pana muszę Panu dać lek na uspokojenie przed operacją i muszę Pana zawieźć na salę na wózku inwalidzkim ja mówię proszę Panie to ja Panią wezmę pod jedną pachę wózek inwalidzki wezmę pod drugą pachę i pójdziemy na salę operacyjną. Ona mówi, niech pan nie żartuje, jest taki przepis. Ja pana muszę zawieść na salę. Ale ja mówię poważnie, proszę pani, ja dojdę sam, ja się dobrze czuję. Muszę pana zawieźć na salę. Siadaj pan na ten wózek. Proszę państwa, tej trasy nie zapomnę do końca życia. Ona, ledwo pchająca, to żywe 100 kilo. Ja przyzwyczajony zawsze też do występowania w ornacie, w sutannie, w kapciuszkach i w piżamce, I ta trasa wypadła przez główny hol szpitala. Wszyscy ludzie, ona, ona walczy ze mną jak pod pod górę, jakby traktor pchała. Ja mówiłem, Panie Boże, już niech mi ta ręka odpadnie. Już tylko, żeby ten wstyd się skończył. Żeby, proszę Państwa, ile razy w szpitalu my wielcy, mądrale, basenik podadzą, siusiu do kaczuszki zrobimy i tylko modlimy się, żeby mnie nikt nie odwiedził. Żeby teraz nikt nie wszedł na salę, bo ja jestem taki skompromitowany. Proszę Państwa, po co są choroby dla naszego dobra? Żebyśmy sobie przypomnili, kim jesteśmy że nie jesteśmy więcej, że jesteśmy tylko prochem i w proch się obrócimy. Kochani, my często, kiedy się zaczyna choroba, kiedy się zaczyna bezwładność, kiedy się zaczyna starość, tak się wkurzamy, nasza pycha jest tak upokorzona, że przychodzimy do księdza, proszę księdza, pięć intencji o zdrowie, sześć intencji o powrót sił, siedem intencji o skończenie jeszcze trzeci... Uniwersytetu Trzeciego Wieku, o odnowienie firmy Zwróćcie uwagę, że większość ludzi prosi Pana Boga, żeby im odnowił numer popisowy. Że ja chcę dalej żyć w tym kłamstwie, że jestem wielki. Kiedyś przyszedł taki jest ksiądz Pereira, hindus, znany na świecie, jest egzorcystą. Przyszło do niego małżeństwo. Księże, chorujemy. Niech się ksiądz pomodli o zdrowie dla nas. No dobrze, uklęknijcie. Modli się. Ale ktoś czuje, że ta modlitwa jakiś ma opór. Przyjdźcie jutro. Przyszli jutro, proszę księdza, ksiądz się pomodli. Żebyśmy mogli jakoś żyć. Modli się. Ale coś ta modlitwa jest jakiś opór duchowy. Chodźcie na herbatę. Zrobił herbatę? Skąd jesteście? Z jakiego miasta? Skąd przyjechaliście? A w którym kościele wybraliście ślub? My, my nie mamy ślubu kościelnego. A no zaraz. I wy prosicie o zdrowie, tak? No, prosimy. A jak Pan Bóg was uzdrowi, to co zrobicie? No, ucieszymy się. I co zrobicie? Pójdziemy do domu. I co zrobicie? no rozbierzemy się. I co zrobicie? I pójdziemy do łóżka. I co zrobicie? I będziemy to założyć. Przepraszam, jak Pan Bóg by dał dzisiaj zdrowie wielu ludziom, to co zrobią? Jeszcze jutro pójdą do, do kościoła, jak co na zwolnienie, jak im wróci siły, jak pójdą w robotę, jak pójdą w tango, jak pójdą... Ilu ludzi mi mówi, proszę księdza, nie piję, bo nie mogę. Chory jestem. Dałby Bóg zdrowie. Modlisz się do Pana Boga, żeby twoja córka dostała się do szkoły teatralnej i na Uniwersytet w Oksfordzie. Co dalej z nią będzie? Zastanowiłeś się kiedyś? No, będzie sławną aktorką. I co dalej? No i będzie słynna i bogata. I co dalej? Michael Jackson był słynny i bogaty. Biedniejszego człowieka od niego dawno nie widziałem. Po prostu żal się skręca, kiedy się człowiek na niego patrzy. Co z niego zrobiły pieniądze, show, biznes i sława? Ale za to sąsiadko powiem, moja córka pracuje w Oxfordzie. W Oksfordzie, proszę Pana. Zastanawiamy się, po co nam te modlitwy? Wiecie, dlaczego Pan Bóg nam nie spełnia modlitw? Bo my się modlimy o przywrócenie plastra na ranę, nie o uleczenie rany, tylko plastra na ranę, żeby nie bolało, żeby znowu się popisywać, żeby znowu się prezentować. I Pan Bóg mówi: Nie wysłucham tej Twojej modlitwy. Ja cię chcę uzdrowić, żebyś był wolny od tego. Tak bardzo jesteśmy przywiązani do, tych, do tego wiary, że ja sam to zmienię. A Bóg mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. My, proszę Państwa, my to mamy przyklejone do ust. Wszystko w ręku Boga, wszystko w ręku Boga. Ale tak naprawdę my chcemy sami wszystko pozmieniać. Pamiętacie tą kobietę, która cierpiała 12 lat czy 14 lat na kwotok? Kiedy wydała wszystkie pieniądze na lekarzy, przyszła do Jezusa. Ale gdyby miała jeszcze na jedną wizytę. Gdyby miała jeszcze na jedną wizytę, to by poleciała do lekarza. Wiecie, kiedy my przychodzimy do Pana Boga? Kiedy się wszystko sypnie. Kiedy się wszystko sypnie, my dopiero przychodzimy do Pana Boga. A dopóki jeszcze mamy trochę zdrowia, dopóki jeszcze ta żona ma talent, jeszcze tego męża próbuje sama przekonać. Nie pij, kochani, ale nie pij, przecież nie powinieneś pić. Nie pij, nie pij, nie pi. A dopiero kiedy nieraz umrze, to mówi, Panie Boże, teraz to od Ciebie proszę o pomoc. Bo już po ludzku to ja nic nie potrafię zrobić. Wracam do duchowości panów. My panowie jesteśmy ambitni. My nie poprosimy o pomoc. Nieraz mąż z żoną jedzie samochodem, szukają jakiegoś adresu. Żona mówi, zapytaj kogoś. Tu zap... O, idzie facet, weź go zapytaj, gdzie jest ta ulica. A co ja będę pytał? Zabrnie gdzieś w ślepą uliczkę, budowa, pola, już w lesie. No zapytaj kogoś. Sam znajdę. Panowie, my jesteśmy ambitni. My nie, nie lubimy prosić o pomoc. A co mówił Dawid? Dawid twardziel na twardziele, żołnierz na żołnierze. Co mówił? Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Mocy moja, spiesz mi na ratunek. Dlatego Panowie giną. Giną w alkoholizmie, giną w kochankach, giną w seksie. Bo się wstydzą poprosić o pomoc. Ja sobie poradzę sam. Ksiądz mi niepotrzebny, psycholog mi niepotrzebny, poradnia mi niepotrzebna, rekolekcje mi niepotrzebne. I ginie, ginie, ginie i ciągle się mąży. Tutaj ma Pan Bóg kłopot, żeby nam udowodnić, że my naprawdę bez Niego nic nie możemy zrobić. Sam Jezus mówił, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może uczynić niczego sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Jezus mówił, że On nie, mówi, nie może uczynić sam z siebie nic, kiedy nie będzie widział Ojca czyniącego. Bez mnie nic uczynić nie możecie. Jezus kazał zawsze przed uzdrowieniem, sprawdzał, czy człowiek jest pokorny zrozumcie, jeśli jesteś pyszny, Pan Bóg ci nie może dać siły, bo to tak jakby wariatowi dać pistolet, rozumiesz? Zanim się komuś da pistolet, pierw się sprawdza, czy to jest normalny człowiek. My prosimy Pana Boga o siłę, o talent, o pieniądze, o odporność. A Pan Bóg mówi, ale co ty z tym zrobisz? Wielu ludzi jest pysznych i dlatego Pan Bóg im nie daje do ręki różnych rzeczy. Pierw raz musi upokorzyć, sprawić, że przyjąłeś to upokorzenie, że jesteś człowiekiem pokornym i dopiero wtedy da ci siłę. Ile dziewczyn do mnie przychodzi i mówi, że nie mam chłopaka. A jak Ci Pan Bóg da chłopaka, to co z niego zrobisz? Co z niego zrobisz? Jesteś zazdrosna, jesteś, jesteś porządliwie nastawiona na jego serce, łapczywie. Co ty? Pan Bóg mówi, pierwszy nawróć, a dam Ci człowieka. Pierwszy nawróć. Teraz jeszcze jesteś nieprzygotowany na przyjęcie. Kochani, yy... co zrobić, żeby to imię odzyskać? Skąd wziąć siłę? Ktoś zapytał skąd wziąć siłę Bo może przede wszystkim jeszcze jedną rzecz tutaj widzę w notatkach nie pytaj Pana Boga jak On Ci nada nowe imię. my chcemy mieć wszystko rozpisane na kartce Panie Boże, mógłbyś mi podać program tego nawracania mnie, jak to będzie a kiedy On to zrobi, a jak to zrobi my nieraz pytamy lekarza a na czym ta operacja będzie polegać my się mądrzymy, proszę Państwa, rozmawiałem z lekarką w Warszawie to mi mówi preksiędza, od czasu jak wszedł internet na świat my lekarze mamy skaranie boskie bo ludzie zanim idą do szpitala, to w internecie szukają, co to, na co oni są chorzy, jak to się leczy. I lekarz przychodzi, a on mówi, a pani myślę źle leczy. A skąd Pan wie? Bo ja w internecie czytałem. Pani mi złe proszki daje. I mi się mądrzą. My chcemy wszystko wiedzieć. Natomiast dlaczego Ci Pan Bóg nie powie, jak Cię uzdrowi, jak Ci nada nowe imię, kiedy, jak to będzie? Bo On Cię uzdrowi w taki sposób, jakiego jeszcze nigdy na świecie nie uzdro... Nik, nikogo, nikogo nie uzdrowił. Zwróćcie uwagę w Starym Testamencie. Tam są różne bitwy, które prowadzili Żydzi. Nigdy Pan Bóg nie powtórzył dwa razy tego samego numeru. Jerycho rozwalili drobieniem. Gedeon dzbanki tłukł w obozie wroga. Jeszcze tam miał Pan Bóg inne pomysły. Pan Jezus nie uzdrawiał nigdy dwa razy tak samo. Temu dotknął oczu, temu zrobił silne temu kazał się iść się obmyć w sadawce. Każdego uzdrawiał inaczej. I Ciebie Pan Bóg uzdrowi inaczej. Dlatego Ci nie powie, jak to będzie. Nie zadawaj Panu Bogu pytania, jak. To jest zakazane, zastrzeżone. Ufam Ci, Panie. Ufam, że to zrobisz, a ja Ci pozwolę to zrobić. Skąd wziąć siłę? Kochani, my Pana Boga szukamy nie z całego serca. Może Go niektórzy szukają, może się modlą. Pismo Święte mówi, Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Moi drodzy, jak człowiek czegoś chce całym sercem, to nie ma zmiłuj się. Wiecie, ja 1 listopada jeżdżę w Warszawie na cmentarz brudnowski, nie biorę samochodu, bo to przed cmentarzach tłok niesamowity, jadę sobie tramwajem. 8 rano, 1 listopada, deszcz pada, 5 stopni ciepła. A w Warszawie już po pas w wodzie stoją Wiśle wędka zarzucona, papieros i tak trzy godziny od szóstej rany. Czy ktoś by z Państwa wygonił pierwszego listopada, żeby wszedł do wody po pas i stał trzy godziny? O Jezu, za jakie grzechy, ja nie chcę. Ale żeby tą rybkę złapać, to on pójdzie do tej wody i będzie stał. I cztery godziny będzie stał, i pięć godzin będzie stał. Jak ja chcę czegoś z całego serca, to ja pojadę do samochód po Belgii, a jak nie będzie w Belgii, to pojadę do Holandii, ale go ściągnę tutaj, bo tak sobie chcę. Jak mi te sterowniki nie wchodzą, to do piątej rano przy tych Windowsach będę siedział. Niedziela. Matka mówi gaś światło a nie, bo ja muszę wgrać te sterowniki. A modlitwa miałem całego sytuację Ducha Świętego, zdrowa łaskośła Pana wyłazna między miastami. Amen. Dobranoc mama. Chcecie, żeby Bóg przyszedł na taką modlitwę, będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, kiedy będziecie mnie szukać z całego serca. Ktoś kiedyś powiedział, wiecie jacy są ludzie w naszych kościołach, znudzeni. Może to i nasza wina księży, ale ludzie są znudzeni. Ja widzę, jak nieraz tak jest msza święta, patrzę na ludzi, ktoś sobie jeszcze makijaż, ktoś tak, manicure kończy, ktoś patrzy, czy ma buty czyste, ktoś patrzy po suficie, ktoś patrzy na zegarek, co pięć minut jesteśmy znudzeni. A Bóg mówi, znajdziecie mnie, kiedy będziecie mnie szukać z całego serca. Jaki jest sposób uruchamiania całego serca? A nieraz dobrym sposobem jest, żeby ono wybuchło. Postawię wam pytanie, które może was zaskoczy. Pokłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? Wiecie, co Pana Boga denerwuje? Nasze sztuczne ułożenie. Mówiłem to wczoraj. Przychodzimy do kościółka, żywkę poprawimy, rączki złożymy. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chrysty. Pan był, żeby ten dach mógł otwierać, mógł, ale pewnie nie chce, bo piękny zabytek. To powiedział, weźcie, przestańcie ludzie bredzić. Jaki tylko ty się z Panem? My mamy do Pana Boga pretensje, które się nieraz boimy skierować pod jego adresem i kierujemy pod adresem Kościoła. Czy pokłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? Bo mamy dramaty w życiu, bo nam życie nie wychodzi, bo małżeństwo się sypie, bo z dziećmi się nie możemy dogadać. Czy powiedziałeś kiedyś Panu Bogu: Panie Boże, powiedz mi, dlaczego tak jest? Czy to moja wina, że moi rodzice się bez przerwy kłócili? Czy to moja wina, że w domu, jak tylko otwierałem oczy, to już matka kłóciła się z ojcem? Czy to moja wina, że mi ojciec powiedział, że jestem beznadziejna i życie mi tym popsuł? Czy to jest moja wina? Jesteś moim ojcem, Boże. Pozwól mi, powiedz mi to. Myślisz, że Bóg się pogniewa? na niego nakrzyczysz? Bóg lubił tych, którzy tak z nim rozmawiali. Pamiętacie Mojżesza? Bóg mówił, pójdziesz do Faraona. A Mojżesz mówił, nie pójdę. A Bóg mówił, pójdziesz. A Mojżesz mówił, a nie pójdę. I Bóg mówił, nareszcie jest to z kim pogadać. Nareszcie ktoś ze mną poważnie gada. Wiecie, czego Bóg nie lubi? Tego, czego wy nie lubicie. Jakby chłopak przyszedł na randkę, wyjął kartkę, powiedział kocham cię Zosiu, kocham cię Krysiu, kocham cię Bole. tą tę kartkę, popatrz mi w oczy, powiedz mi z serca, czym mnie kochać. Nie lubimy gotowców. Pan Bóg też nie lubi gotowców. Pan Bóg chce naszego serca. I nawet jeśli ono jest zbolałe, nawet jeśli ono wybuchło, Pan Bóg... Jednym z najpiękniejszych i najbardziej porywających fragmentów Biblii to jest dla mnie Księga Jeremiasza, kiedy Jeremiasz co robi? Kłóci się z Bogiem. Jeremiasz, wielki prorok, mówi do Boga nie będę Ci służył. Rozumiesz? Nie będę Ci służył, bo co się mam odzywać do ludzi, to i muszę zwiastować zagładę i śmierć. Od dzisiaj koniec, Panie Boże, mam Cię dość, nie będę już prorokiem. I co się wtedy dzieje? Piorun z nieba weleci? Nie serce Jeremiasza ożywa. Wiecie, jaki jest sposób nałożyć wienie serca, żeby znaleźć Boga? Powiedzieć całą prawdę do bólu do końca. Swoje pretensje, swój żal, swoje cierpienie. To są piękne sceny. Pamiętacie w serialu Dom, jak umarł ten popiołek, co zginął na niewypale w dniu swojego ślubu? Jest jego pogrzeb i ten, akt, ten ta postać, którą grał Janczar, mówi na pogrzebie Panie Boże, tak się nie robi. Tak się nie robi, Panie Boże, że on zginął w dniu swojego ślubu. Nie wypał był. tragedia. Tak się, Panie Boże, nie robi. Wiecie, dlaczego nas religia nudzi? Bo nigdy w życiu nie otworzyliśmy serca przed Panem Bogiem. Przychodzimy, nam przeżywamy, zaliczamy. Stoimy, coś szepniemy. Wygarnij Panu Bogu. Jak się świat nie podoba, ci się życie nie podoba, to idź do Niego. On jest Bogiem Wszechmogącym. Panie Boże, dlaczego tak jest? Odpowie Ci. Poważnie, odpowiedzi, Ci. Nie od razu, nie dziś, może nie jutro, ale Ci odpowie Zawsze to opowiadam na rekolekcjach o pewnej siostrze zakonnej z Wrocławia. Jeden z moich kolegów księży opowiadał, że poszedł sobie do katedry wrocławskiej pomodlić się. Miał klucze od zakrystii, już było późno, wieczór, wszedł sobie do zakrystii, zamknął klucz, usiadł tak w ławkach, sylił się, że go tyle było widać i się modli. Za 10 minut ktoś wchodzi do zakrystii, też siostra zakonna. Miała klucz, zamknęła za sobą drzwi, podeszła pod krzyż Pana Jezusa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i mówi do Pana Jezusa, Ty Żydzie! Ale dziś numer wywiną Żeby to było ostatni raz I miał ich święty. On mówi zbaraniałem Ja takiej modlitwy w życiu nie słychałem. Czy myślicie, że Pan Bóg się obraził? Był ból serca, była jakaś tragedia Nie wiemy o co chodzi Stań przed Panem Bogiem w prawdzie Otwórz przed Nim serce Pan Bóg nie chce akademii, nie chce tych słodziutkich modlitw. Pan Bóg chce Ciebie. Jesteś grzesznikiem, to modlitwa będzie grzeszna. Panie Boże, kocham wszystkie brudy i śmierdzące rzeczy. Czy jest na to jakiś sposób? Powiedz mi. Nareszcie, żeś się do mnie odezwał. Po raz pierwszy w życiu poważnie do mnie mówisz. Możesz usłyszeć z nieba. Kochani, żeby dostać nowe imię, stare musi umrzeć. Stare musi umrzeć. I to jest ten bolesny moment. Wiecie, że dziecko jak się rodzi, to się dusi. Bo dziecko w łonie matki oddycha przez pępowinę. I jak odetną mu tą pępowinę, to przestaje przez nią oddychać. A płuca jeszcze są pełne wody, wód płodowych. I dziecko już nie oddycha przez pępowinę, a jeszcze nie oddycha płucami i... Dusi się. Wielu ludzi mówi, ty wykasuj wszystkie pirackie nagrania z komputera. Proszę księdza, ja się uduszę. Jak ja będę mógł bez tego żyć? Spróbuj. Zerwij z chłopakiem, z którym żyjesz w grzechu. Ale ja się uduszę, proszę księdza. To jest w ogóle ten spotkanie z nim, to jest sens mojego życia. Przeproś żonę za to, coś kiedyś zrobił. Ucałuj jej ręce. Za to, że ci służy jak służąca od tylu lat. Proszę księdza, to się nie da zrobić. Ja się poniżej, ona mnie wykorzysta. Nie bój się. My się tak strasznie boimy zerwać z grzechem, że coś, że przestaniemy oddychać. Proszę zwrócić uwagę, my grzechem zaczynamy oddychać. Pismo Święte mówi szaweł dyszał, oddychał, rządzą zabijania. I Pan Bóg mówi szawle, szawle. I Bóg rani szabła w serce, bo szaweł był twardy, mocny, pewny siebie. Tam wprawdzie w dziejach apostolskich nie ma napisane, że jechał na koniu, ale my bardzo często mówimy, szaweł jechał na koniu i spadł z konia. Dlaczego? Ten koniec jest potrzebny po to, żeby pokazać szafuła, który jest wywyższony ponad ludzi. On tylko jeździ, mówił tego do więzienia, tego aresztować, tego to. I nagle fik fix konia i ten, który był ponad wszystkimi, leży na ziemi, niewidomy i trzeba mu rączki podać, żeby go zaprowadzić. Piotr też był twardziej. Panie, pójdę za tobą gdziekolwiek pójdziesz. Jak Jezusa aresztowali, wyciągnął miecz. I potem się zorientował, że wszystko to jest lipa, że wszystko to jest jego gra. I na dziedzińcu świątyni, co mówi Ewangelia? Gorzko zapłakał. Panowie, wiesz dlaczego się nie możesz pozbierać w życiu? Bożeś jeszcze gorzko nie płakał. Jeśli ludzie wstydzą łez, to wam mówię. Oj proszę księdza, ja płaczę. Ojej, ja tak sobie obiecałem, że nie będę płakać. Ojej, ja strasznie się źle czuję. Płać. Piotra uratowały łzy. Jak go potem trzy razy Jezus pytał kochasz mnie, to się Piotr głęboko zasmucił. Rozpłakał. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Drodzy bracia i siostry, i Duch Święty, On nas musi napełnić. On daje nam tożsamość. On kobietom daje poczucie kobiecości. On kobietom daje poczucie piękna, a mężczyznom daje męstwo. Popatrzcie, jakie są piękne opisy, kiedy Duch napełnia kobietę. Kiedy Duch Święty napełnił Elżbietę, Wydała ona okrzyk i powiedziała Błogosławiona jesteś między niewiastami I błogosławiony jest owoc twojego łona Jakie to kobiece Jak widzę na kobiety na Starym Mieście Które się umawiają nieraz pod kolumną Zygmunta. Gosia, jaki masz piękny zakiet Wyobrażacie sobie faceta przed pracą? Waldek, ale masz piękne spodnie Kobiety wydają okrzyki zachwytu My faceci jesteśmy zdystansowani jak jeden z, grają w piłkę chłopaki, jeden huknie tak na bramkę, że mało jej nie przywróci, to co powie? Nieźle pyknąłem. Facet pojedzie, przywiezie jakiegoś dzipa, 300 koni mechanicznych, koledzy przyjdą obejrzeć, samochód mówią, niezła bryczusia. Ale żaden zachwyt, żaden zachwyt. Facet, a kobiety się zachwycają. Błogosławiona jesteś, a ja skądże mi to, że matka mojego pana, ona jest spontaniczna, ona krzyczy, a co robi Maryja, gdy Święty ją napełni? śpiewa hym, a panowie a z panami jest inaczej kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, dzieje apostolskie mówią stanął Piotr panowie, to jest postawa wiecie dlaczego cię nikt nie słucha w domu, bo ciągle leżysz stanął Piotr razem z jedenastoma zaplecze facet lubi mieć zaplecze, jakby coś się działo to zawsze jeszcze w obwodzie ktoś jest Stanął Piotr z jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem. Proszę czytać Ewangelię. Piotr przemówił donośnym głosem. I co mówi? Mężowie judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Jakie to jest męskie. Piotr nie mówi, słuchajcie, tam parę osób, chcę wam coś powiedzieć. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, słuchajcie mnie, bo mam wam do powiedzenia ważne rzeczy. To jest męskość, panowie. Stanąć, wyprostować się i powiedzieć droga rodzino, mam dla was radosną wieść. Tata jest waszym ochroniarzem. Kocham cię córko, kocham cię żono. Jestem dla was. I powiedzieć to, patrzeć w oczy i mówić to z mocą w sercu. Ale to musi Duch Święty stąpić. A Duch Święty stąpi wtedy, kiedy będziesz pusty. I jakie efekty, Piotra? Nawróciło się trzy tysiące dusz po jednym kazaniu trzy tysiące tych ludzi się nawraca. Może się dzisiaj właśnie nie nawracają tysiące dusz, że my, księża, nie mamy takiej mocy. Że my nie mamy takiej błogosławionej, ewangelicznej męskości, która robiła takie wrażenie na ludziach. Już zbliżając się do końca tej nauki, panowie, bo do was się zwrócę, niech mi panie wybaczą, że ja może więcej w te kolekcji mówię o panach, ale proszę mi wierzyć, drogie panie, to jest w waszym interesie. Nie ma dla kobiety lepszego biznesu, jak mieć twardego faceta obok siebie. I wy za tym tęsknicie. Żeby był twardy, mocny, zdecydowany, stanowczy, żeby nie kochał po męsku. Nie na zasadzie, to co żoną zrobimy? Masz jakiś pomysł? Niech on ma pomysły. a ja mu będę dzielnie pomagać. Panowie, tak się głupio utarło, że Kościół to jest dla bab, że Kościół to jest dla kobiet. I to widać wszędzie. Wchodzę nieraz do księży jezuitów w Warszawie na adorację, patrzę po ławkach, 17 kobiet i dwóch mężczyzn. Teraz jakbyśmy policzyli, panów jest niemało w kościele, ale i do zakładzie jest więcej kobiet. Co święty Janny Dusz, pielgrzymka akademicka, do jakiegoś sanktuarium 44 dziewczyny i jeden chłopak. Jeszcze w kościołach nieraz się widzi na wioskach ten wianuszek facetów przed kościołem. Dlaczego? Bo kościół to dla kobitek, to dla słabiaków, a my panowie mamy najważniejszą religię siła my mężczyźni chcemy być we wszystkim silni. jak czegoś nie potrafimy zrobić mówiłem wam to wielokrotnie podchodzimy do tego z dystansem otóż to jest kłamstwo Jezus postawił na mężczyzn kobiety też były ważne kiedy faceci zachodzili do akcji wkraczały kobiety ale Jezusem przede wszystkim fascynowali się mężczyźni dlatego że on ich nie zapisał do szkoły nie kazał śpiewać długich litanii tylko wziął ich na swoją łódź i śmigali po jeziorze wysyłał ich na niebezpieczne misje dawał im władzę nad demonami i to ich fascynowało. Panie Jezu mówili, demony się nas boją. Wyrzucamy je Twoją siłą, Twoją mocą. To ich fascynowało, panowie. To ich porywało. To ich porywało. Dlaczego, drodzy Państwo, dzisiaj wielu panów nie chce chodzić do kościoła? Ile kobiet do mnie przychodzi, mój mąż nie chce chodzić do kościoła, a syn nie chce chodzić do kościoła. Bo kościół się stał kobiecy. Proszę zwrócić uwagę, Ile kobieta załatwia sobie spraw idąc w niedzielę do kościoła? Po pierwsze zakłada oćwiętną sukienkę. Nareszcie cały tydzień na to czeka. Jest się gdzie ubrać. Poza tym zobaczy sukienki innych kobiet. No, Walędziakowa sechuknęła, kieckę, no. Jest rewia modu. Poza tym, ile kwiatów, jak ładnie ułożone te storczyki, takie świeże, czy te lilie Poza tym, ministranci, dzieci, cało kochają kobiety. I jakie ładni ministranci, stojący, śliczny, taki, prawda? Jeszcze jak się ksiądz przystojny trafi, jest na co popatrzeć. Kobiety lubią chodzić do kościoła. Facet przyjdzie, żeby jeszcze jakieś rusztowania były. Jakiś remont. Można by poanalizować, czy proboszcz dobrze to kładzie, czy on to zaprawę dobrze zrobił. Pieśni, proszę zwrócić uwagę. Pieśni kościelne. Być bliżej Ciebie, chcę Pana Jezu. Zbliżam się do Ciebie. Chcę być blisko Twojego serca. Niech Twoje serce się dla mnie otworzy. Dla kogo to są pieśni? Dla facetów czy dla kobiet? Ale jak myśmy w seminarium śpiewali w niedzielę Bogu rodzice 300 kleryków, Bogu, Rodzica, Dziewica, to ja odruchowo słuchałem, czy to nie ma. To było wrażenie nieprawdopodobne. Męska pieśń dla facetów. Oni potrafią śpiewać i chcą. Drodzy Państwo, to jest kłamstwo. Religia, jest, religia chrześcijańska jest religią dla twardych mężczyzn. Dla twardych mężczyzn. I koniecznie musimy o ich nawrócenie mądrze zabiegać i modlić się. Pamiętajcie, jak jest rodzina niewierząca i się nawróci kobieta, to całą rodzinę przeciągnie, tak nieładnie mówiąc, na chrześcijaństwo w 13%. Jak jest rodzina niewierząca i facet się nawróci, to przeciągnie rodzinę do kościoła w 93%. My księża widzimy często, dzieci, które przychodzą z ojcami do kościoła, nam są wiele grzeczniejsze od tych dzieci, które przychodzą z mamami do kościoła. Mężczyzna ma decydujące często znaczenie właśnie o religijności całej rodziny. I co zrobić, żeby rodzina była religijna? Trzeba oddać mu ster w jego ręce. Drogie panie, tylko jeszcze o jednej rzeczy chcę na końcu powiedzieć. Jakie kobiety popełniają błąd? Błagam was, drogie panie, przypomnę wam. Choćbyś miała z mężem konflikt, choćby nie było miłości, on ciągle chce w twoich oczach być wielki. Twój mąż chce być przez ciebie podziwiany. I dlatego, drogie panie, Nigdy przy mężu nie zachwycajcie się żadnymi księżmi. Jaki kobieta robi błąd? Wraca do domu, mówi, słuchaj, stary, jaki nowy ksiądz jest w naszej parafii, jaki piękny, jakie kazania, mówi, a jak naszego jacusia przytulił za zakrystii, a chłop mówi, co, klechami będzie dziecko przytulał? Trzeba przyjść do domu, powiedzieć, jest nowy ksiądz, takie tam myśli, ma niektóre ciekawe, nie to, co ty, mężu. A teraz na poważnie. Są mężczyźni, którzy zdradzili żonę z kobietą, ale są kobiety, które zdradziły mężczyzn z kościoła. I zamiast być przy mężu, całymi dniami siedzą na plebanii, słuchają jednego radia katolickiego, drugiego radia katolickiego, trzeciego radia katolickiego i przychodzi taka kobieta do mnie, czy ksiądz ma jeszcze dla mnie jakąś ma pracę? Ja mówię tak, ubrać się w ciuchy, strzelić makijaż męża i na dancing. I do białego rana tańczyć. Bo to jest Twoim obowiązkiem. Pamiętajcie, drogie Panie, małżeństwo jest o wiele ważniejsze niż zaangażowanie w parafii. Zaangażowanie w radiostację katolicką. Taką czy inną. Mąż jest swoim najważniejszym człowiekiem na świecie. Nawet nie dzieci, a co dopiero jakiś ksiądz. I masz dbać dlatego, że są kobiety, nie wiem, czy są takie w Kościele, może są, dla których Kościół nie jest miejscem czczenia Boga, a ucieczką od małżeństwa, czyli ucieczką od Boga. Bo Pan Bóg Cię na sądzie nie zapyta, ile różańców żeś odmówiła, tylko czy byłaś dobrą żoną, bo jeden ślub przed Bogiem składasz. My składamy jeden ślub, ojcowie trzy zakonne, jaka pańskie przyrzeczenia, a Wy składacie ślub małżeński. I o to Cię Bóg będzie pytał. Proszę nie uciekać do Kościoła przed Bogiem. Proszę zostać przy rodzinie i przy mężu. Religijność ma budować małżeństwo, a nie religijność ma rozwalać małżeństwo. To jest zła religijność, co rozbija małżeństwo. Zła religijność. A panowie, powtarzam, są bardzo na ten temat wrażliwi. Kiedyś jeden z panów, to sobie nawet wynotowałem, przeczytał u żony w modlitewniku takie, yy, taką modlitwę do Jezusa. On wszedł do twojego życia i objawił ci, że jest twoim prawdziwym mężem. Potem ubrał cię w suknię ślubną, bielszą niż najbielsza tkanina. Poczułaś się znowu jak dziewica poczułaś się żywa, pocałował Cię, udzielił Ci błogosławieństwa, obiecał, że nigdy Cię nie opuści i nie zawiedzie, a Ty pragnęłaś za Nim pójść. I facet mówi, żeby to sąsiad był, to bym mu dał w zęby. Ale to Pan Jezus, no ja się z Nim będę biło żonę. To jest źle napisana modlitwa. To jest źle napisana modlitwa. Drodzy, pamiętajcie, poczuł poznać, że ja dostaję nowe imię. Otóż zaczynam realizować swoje powołanie. Drodzy Panowie, jeszcze raz Wam mówię, szukajcie swojej drogi do Boga. Może my księża nie potrafimy jeszcze każdemu odnaleźć tej męskiej drogi Boga Boga. Może jeszcze nie potrafimy takich nabożeństw. Może jeszcze w konfesjonale nie umiemy wam doradzić. Ale uczymy się tego. Ale Kościół jest dla was miejscem nowego imienia i źródłem siły. Kiedyś jeden pan mówił, proszę księdza, żona mnie tak przekupiła, tak namówiła, że poszedłem na spotkanie grupy modliternej. I co? Jezu, to było straszne. Co myśmy tam robili, proszę księdza? Ja mówię, co takiego strasznego na spotkaniu grupy modlitwy? Proszę księdza, kazali mi robić takie dwie rzeczy, że dla faceta to jest po prostu morderstwo. Co pan okazali? Kazali mi się brać z innymi facetami za ręce. Proszę księdza, takie spocone łapy drugiego faceta. I kazali mi się otwierać, żebym mówił o sobie najlepiej o tych grzechach z szóstego przykazania. Powiedziałem, że za nic tam nie pójdę. Niektórzy panowie się skarżą, że w kościele jest trzy razy S. Stój słuchaj, śpiewaj. A oni są przeznaczeni do działania, do męstwa, do odwagi, do wyruszenia. Kiedyś jeden z księży proboszczów w Ameryce powiedział, panowie, mam dla was zadanie kościelne. O Jezu, proboszczu, co za zadanie. Ma, będziemy wymieniać na wiosnę i jesienią wszystkim ręciskom, emerytkom opony. Na cześć Pana Boga. Na zimówki, za darmo, w warsztacie. Tylu się facetów zgłosiło. Ten podawał opony, tamten przyrwkienią. To było wielbienie Pana Boga. Facet na kolanach za długo nie wytrzyma, ale jak mu się każe coś zrobić dla Pana Boga, jak prowadziłem kiedyś misję w jednej parafii i tam prosili mnie, żeby tę misję można było skopiować na płytki. Proszę Państwa, całe noce do rana faceci stali przy kopiarkach, bo obiecali kobietom i babciom emerytkom, że na jutro rano będą miały płytki. Oto jest religijność dla faceta. Misja, konkretny cel. Konkretny cel, konkretne zadanie, a nie w ogóle masz się stać lepszy. Proszę no Państwa, przyjmijmy jeszcze jutro oczywiście zakończenie rekolekcji, ale szukajmy nowego imienia. Nie martw się i nie bój się, że Jezus będzie Ci Twój numer popisowy. Cynizmu, pracowitości, alkoholizmu, czegokolwiek. Będzie Ci to zabierał. Pomój. Zaufaj Mu. Pozwól Mu. Umrzyj razem z Chrystusem, abyś się mógł z Nim na nowo narodzić już z nowym imieniem Syna Bożego, Córki Bożej, nas, świętych dzieci samego Stwórcy.